Thank <laughs> you. Ja nie chciałem, ja nie miałem z nimi nic wspólnego. To zupełnie nie miałem z nimi nic wspólnego. No naprawdę. Ja nie wiedziałem, że to jest spotkanie takie. Naprawdę, no, naprawdę. No, Tutaj Mam wszystko co? powiedzieć? Dobrze, no, no, no, no, no. że e, e. Urodziłem się maja 12. 1916. Z ojca Cezarego, Krawca damskiego. Opowiedziałem mój życiorys jak na spowiedzi. Najbardziej obawiałem się tej historii z mundurem, dlatego opisałem bardzo dokładnie moje wszystkie przeżycia wojenne. Mój jak na Najbardziej obawiałem się tej historii z mundurem, dlatego opisałem bardzo dokładnie moje wszystkie przeżycia wojenne. Ciągle się bałem, że ten funkcjonariusz może mnie rzeczywiście posądzić o szpiclowanie na rzecz hitlerowców. No przecie nikt nie mógł poświadczyć, że ja przebrałem się w ten mundur tylko przez dziecinadę. Co wy mi tu pieprzycie za uszami? No jak Boga kocham, mówię szczerą prawdę. Ja bym się teraz chciał włączyć w ten nurt nowego życia i stać się pełnowartościowym człowiekiem. Działać na odcinku, który mi powierzy Państwu. Nie tylko dla orłów. Tak pędziłem, że mało sobie nogi nie urwałem, ale jestem. Nie, to chyba tak nie może być. Straciłem pomysł na ten podcast. Chyba za bardzo chciałem, chyba za bardzo za bardzo myślałem o tym wszystkim, żeby to zrobić tak jak myślałem, że to zrobię. Nie, to, to nie ma sensu. Trzeba to zrobić prościej, trzeba to zrobić tak, żeby, żeby sprawiało to przyjemność, żeby po prostu było to łatwe, jak i w robieniu, jak i w słuchaniu. Starsi słuchacze na pewno wiedzą, o kim będzie dzisiejszy podcast. Podcast ci młodsi pewnie nie mają pojęcia, czy to głos przed chwilą usłyszeliście. Nie, nie, nie chodzi o ten mój głos, o ten mój jakiś skrzeczący, taki charczący głos. Chociaż czym dłużej słucham moich podcastów, czym dłużej... Um, produkuje się dla was Tym bardziej zastanawiam się czy ktoś Lubi mój głos Bo ja chyba nie Bardzo ciężko mi w takich podcastach jak dzisiaj Właśnie takie celówki Właśnie dzisiaj trudno mi Z moim głosem Sobie poradzić Kamaszyn Gural Chociaż po tej małej wpadce z lektorstwem w moim słowisku to różnie z bywa, ale Robert Kamaszyn tutaj jemu czapki z głów, buty polerować na kolanko przykląc i do końca życia czyścić mu buty za to jak się przygotowuje do podcastów i jak, jaki ma głos, bo to jest, to, jest, to jest najlepsze co może być dla podcastera, dobry głos. Ale cóż, każdy ma taki głos na jaki to służył, każdy ma taki głos jaki dała mu Bozia jeśli ktoś jest niewierzący, to jaki dał mu Karol Darwin a ja dzisiaj cóż lecę, lecę dalej i zarzucam pomysł, to co słyszeliście na początku takiego półsłuchowiska montażowego, nie zrobię to inaczej, zrobię to prościej, zrobię to po swojemu wciąż, ale, ale zrobię to, to szybko, i zrobię to łatwo i zrobię to tak, żeby wiedzieć, że jest to sprawa niedograna, żeby wiedzieć, że jeszcze kiedyś do tego będę mógł wrócić i zrobić tak, jak chciałem. Ale na to trzeba czasu, na to trzeba dużo czasu, a dzisiaj myślę, tego czasu nie mam, jak i też nie mam siły, bo troszkę dużo pracy. W ostatnim podcaście mówiłem, że nasunęło mi się angielskie słowo struggle, czyli, czyli jakby to tłumaczyć po polsku. No ciężko z robotą, ale ostatnio tej roboty jest aż za dużo no i przychodzę do domu i odsłuchuję, bo, bo podcastofon, bo prowadzenie, bo trzeba się przygotować, bo maszyn nie, ale casting będzie marudził, że znowu się nie przygotowałem, zatem, zatem jedziemy, jedziemy. 80 lat. Dzisiaj miałby Bogumił Kobiela. 80 lat, kiedy pod koniec maja, chyba 31 urodził się. 80 lat to strasznie dużo. Nie wiem, czy człowiek w tym wieku mógłby być komikiem, mógłby rozwijać ludzi, ale właśnie on został tak zaszufladkowany jako komik, aczkolwiek z tego co czytałem, a czytałem o nim bardzo dużo, zawsze chciał zagrać rolę poważną, zawsze chciał grać role, które nie były komiczne, które nie były mm, przesycone humorem. Ale no nie dało się, tak go zaszufladkowali i tak go wszyscy widzieli i to mu do koniec w końcu przyniosło sukces. 42 lata temu zmarł, w 1969 roku wypadek, łuk drogi, nowe BMW 1600, tak jak słyszeliście. Ten pierwszy, pierwszy dźwięk startowanego samochodu to jest właśnie start BMW 1600. Naszukałem się tego dźwięku, ale, ale, ale był. Zatem dzisiaj taki mały trybut, po angielsku, ale takie małe jak dla kamaszyna na kolanko i czyszczyć buty, bo wywarł na mnie ogromne wrażenie. Od samego początku, kiedy oglądałem jego filmy, Cezowate Szczęście, to był chyba pierwszy, pierwszy jego film, jaki widziałem i oglądałem go chyba z pięć czy sześć razy. Wczoraj jeszcze w nocy przed spaniem oglądałem sobie jeszcze raz i mówiłem to muszę wmontować, to muszę wmontować, to muszę wmontować, to zrobić tak, to zrobić tak. Ale kiedy dzisiaj usiadłem nad komputerem, mówię, nie, to nie ma sensu, to, to, to tak na szybcika to się nie da. Bobek był prymusem. bardzo lubił przedmioty humanistyczne na ochodnika bardzo często deklamował wiersze no i tym bardzo bardzo przybudowywał się nauczycielom był gadatliwym kawalarzem urodzonym artystą długo przed maturą Wiedział, że była mu opisana kariera artystyczna, bardzo zawsze chciał grać w teatrze, ale no kino i Melpomena Pomena zawodnęły nim do końca. Z kino, jak już wspomniałem, 42 lata temu, na uku drogi, jechał z żoną, jechał z żoną, zabrawszy wcześniej dwóch, e, dwoje w zasadzie autostopowiczów. No i tak to było, łyse opony w prl ciężko było dostać, a samochód kupiony za pieniądze, które zrobił na występach w Stanach. Zresztą Pobek zawsze miał pociąg do samochodów. Jego pierwszy samochód to był Fiat 600. Właśnie po pięciu latach kupił białe BMW. No i szalał po Polsce, szalał i niestety zmarł. 20 chyba, 4, 26 chyba godzin po wypadku. Żonie, jak i autostopowiczom, nic się nie stało. A on w wyniku obrażeń wewnętrznych zmarł. Nie wiem czy dzisiaj bardziej mówić o jego filmach, czy bardziej mówić o nim. Nie chcę, nie chcę czytać z kartek, które tutaj mną zawładnęły, myślę, że myślę, że każdy sobie znajdzie w internecie to co chce, bo wystarczy wpisać, bo Gumi kobiela i tych artykułów pojawi się trochę i cóż, i cóż, tak to wygląda. Gumi Kubiela był czystej wody komikiem. Jak już wspomniałem, bardzo źle to powiem, nie lubił tego, bardzo chciał zostać aktorem dramatycznym, no ale tak już jak już wspomniałem, przypisali go do tej roli i, i wcale się nie obraził. Wcale się nie obraził. Filmów jego było chyba 23, w których zagrał. No i wiecie jak to było. Wystarczy wpisać, jak już wspomniałem, w Google po Gumi Kubiela. A wyjdą, wyjdą, nie wyjdą niepoliczalne wyniki. Tak sobie myślę, że gdyby Bogumił Kobiela przyszedł na świat 40, 50 lat wcześniej, na pewno mógłby startować równorzędnie w zawodach o najlepszego komika razem z Charlie Choplinem, Basterem, Basterem Kitonem, może i nawet z Flipem i Flapem. Jeszcze kto tam był? Harold Lloyd. Pamiętam, pamiętam. Pamiętacie, kiedyś był taki, taki program, w polskiej telewizji e, chyba stare kino, coś w tym stylu. Taki pan w grubych e, okularach, w takich denkowych e, szkłach i taka animacja, taki ludzik sobie szedł. E, stare kino, to chyba było wtedy, pamiętam. I to była pierwsza moja taka pierwsze moje takie spotkanie właśnie z kinem takim bardziej, nie powiem, że zaawansowanym, ale to było chyba właśnie w niedzielę, około 12, 14 a, i tam właśnie leciał Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, no i tam całe komediowe, burleskowe programy na mnie wtedy 8-9-letniego chłopaka bardzo, bardzo działały. No ale cóż, tak już wspomniałem dzisiaj podcast, taki smutny, ale, ale myślę, że tak jak powiedziałem na samym początku, wrócę do popka i za jakiś czas zrobię tak jak chciałem. A dzisiaj, a dzisiaj troszeczkę, jak już wspomniałem, wspomniałem, obłożony kartkami, mówię to co wiem, nie czytam chociaż kartek, jak już wspomniałem, dużo, wszystkie zakreślone tutaj na zielono, wiecznie zabiegany, tryskającego, tryskający pom pomysłami, um, no mnóstwo, mnóstwo, mam tutaj poza przygotowałem się technicznie do tego podcastu, nie za bardzo, ale merytorycznie bardzo, że tak powiem. No i cóż, był to czas, kiedy w Polsce było ciężko, lata 60., koniec 50. kiedy już zaczął grać w filmach najlepszy jego, najlepszy jego kolega, Zbigniew Cybulski, Andrzej Munk, w trójkę bardzo często chodzili na dziewczyny, a że Bogumił kobiela miał dość taki pokaźny, nawet można powiedzieć żydowski nos, no to różnie to było. Zresztą w Zazowatym Szczęściu na początku jest to dość uwydatnione w, w jednej z sekwencji filmowych, że biorą go za Żyda z racji tego nosa, no ale aryjskie ponoć korzenie pogumił miał, no i, no i Żydem, Żydem nie był. Na szczęście niestety to nie mnie osądzać. Umi urodził się w Katowicach w 1900, jeśli 80. rocznica jego urodzin jest teraz, to powinien się urodzić. No kto jest dobry z matematyki, niech sobie policzy i jego ojciec, jego ojciec zmarł, kiedy miał 18 lat. Ludwik był nauczycielem, etnografem, no i cóż, razem z bratem i z matką musieli sobie radzić, a nie było łatwo, nie było łatwo, ale jak i w szkole, taki potem na studiach, jak już wspomniałem. Bobek bardzo, bardzo był taki do przodu, czyli jak już powiedziałem, deklamował wiersze, bardzo był dobry w naukach humanistycznych, zresztą tak jak ja. Pamiętam zawsze miałem dobre stopnie z przedmiotów humanistycznych, gorzej było z matmą, z fizą, nawet jakieś były komisy, różne inne rzeczy. Nie mówię przez to, że jesteśmy podobni z Bobkiem, ale tak coś między nami zaiskrzyło, że wiedziałem, że muszę kiedyś zrobić o nim podcast, wiedziałem, że kiedyś muszę wam przedstawić tą postać, wiedziałem, że to jest człowiek, który troszkę był um, niezrozumiały na, sw na, na, na swój sposób. Jak już wspomniałem, zawsze chciał grać w filmach, zawsze chciał grać postacie poważne, a tutaj został najlepszym komediantem prl takiego już bierutowskiego, stalinowego PRL-u. Co jeszcze? Dzisiaj mogę wam powiedzieć w tym krótkim 20 minutowym podcaście. Chłopacy ostatnio z Arkiem i z Przemkiem miałem przyjemność być w Anglii na bardzo ciekawym weekendzie i chłopacy mówili nie mów ile podcast ma minut, nie mów, bo, bo kogo to interesuje. A ja dzisiaj mówię, 20 minut troszkę mojego gadania, troszkę Bogumiela, Bogumiła kobiely, troszkę Poplątały mi się pomysły na ten podcast, ale cóż, powiedziałem tydzień temu, że w piątek będzie podcast, nieważne typ tygodnia czy nie typ tygodnia, bo raczej na typ tygodnia, jeśli już tak powiem, to się nie nadaje. Nie to, że mam presję na, na, na to, ale wiecie, jaki ja jestem. Wiecie, że czasem lubię ponarzekać tylko po to, żeby stymulować. Lubię troszkę, jak to kiedyś było uprzemka w podcaście, trochę zagrać ignoranta. Zresztą takim małym aktorem troszkę też się czuję właśnie w moim podcaście. Troszkę takim małym udawaczem. Moje życie wewnętrzne, moje życie takie normalne. Myślę, że jest całkiem inne od tego, które mam w podcaście. To może mnie z Bobkiem łączy. Obydwoje chcieliśmy być kimś innym niż jesteśmy w życiu. Troszkę chcieliśmy mieć inne plany na nasze życia no a wyszło tak jak wyszło on został najlepszym komikiem PRL-u a ja niektórzy mówią najlepszym podcasterem czwartej czy piątej Rzeczpospolitej tutaj muszę wam właśnie powiedzieć um, spotkałem się z Jackiem Kuchniczem, ten co gotuje i składa podcasty spotkałem się z nim i on od razu na tym spotkaniu o którym wam mówiłem w Anglii jakiś czas temu mówi do swojej żony Gabrysiu, Gabrysiu zobacz oto jest król pod polskiego podcastingu a dobrze wiecie, że raczej inaczej, dobrze wszyscy wiedzą, że Dawid czyli mówiąc te słowa, bardzo lubi się chwalić, bardzo lubi troszeczkę, może nie szokować to za mocne słowo, ale bardzo lubi tak, tak troszeczkę artystyczno, narcystyczno, egoistycznie czasami buszować w waszych słuchawkach. No i cóż, musiałem wziąć Jacka za namiot, taki średniowieczny z rycerzami. Pomimo tego, że Jacek ma metr 94 i waży jakieś 110. Dostał 4 plomby i powiedziałem, Jacek, jeśli, ci, jeśli jeszcze raz powiesz na mnie, król polskiego podcastingu, jeśli jeszcze raz e, będziesz używał takich inwektyw, to się znielubimy. No i cóż, zakrwawiony nos, pęknięta przegroda nosowa prawdopodobnie, lewej trójki nie było. No ale myślę, że to zadziałało. Mój mikry 174 cm wzrost yy, i lewy sierpowy, który kiedyś yy, nauczył mnie w Detroit, jak byłem Łukasz Witkowski, pomógł i mam nadzieję, że to zadziała. Jacek już nigdy nie powie o mnie król polskiego podcastingu, bo tutaj nie ma królów. Tutaj są wszyscy równi i równiejsi. Odszedłem od tematu. Cóż, gumił Kobiela, czy 70 nie 70, 80 lat temu się urodził, mamy rok 2011, ja kończę to moje gadanie i to, cóż, zobaczcie sobie filmy, bo warto, zobaczcie sobie jego aktorstwo, bo warto, na pewno uśmiechniecie się nieraz, na pewno pomyślicie więcej, że kiedyś nie trzeba było pokazywać dupy cycy, cyców i różnych innych rzeczy, żeby być aktorem. Kiedyś wystarczyło być nawet być sobą, żeby ludzie się docenili. Tego, tego wam życzę. Być sobą, a sława przyjdzie sama. Tak jak w moim wypadku, po prawie 6 latach nagrywania. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. I cóż, do usłyszenia w następnym podcaście, gdzie nie będzie mnie w ogóle. Ahoj. żeby mnie nie wyrzucać, bo dopiero tutaj przestało mnie prześladować to moje zezowate szczęście, panie naczelniku. Panie naczelniku. Co ja, ja, ja proszę, żeby mnie nie wyrzucać, dobrze? No nie, niestety, panie Piszczyk, nie mogę pana dłużej trzymać. Kiedy ja się boję, panie naczelniku, zaczynać od nowa? No przecież jest pan wolny, może pan robić i pójść dokąd pan chce. No a tu nie mógłbym zostać, coś nie, nie. pomóc, nie, nie, nie robić. Nie nie, nie, nie, nie. O! Gazetki ścienne! Co? Gdzie? W każdym korytarzu, w każdej celi, wszędzie. Nie, nie, nie, nie, nie. Proszę natychmiast stąd wyjść. M może sprawozdania? Nie dość już tego, proszę wyjść.